0% I do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska jest 14. Serwis informacyjny przygotowała i przedstawi Agnieszka Drost. Po pięciu latach Andrzej Poczobut wyszedł z białoruskiego więzienia. Byli i sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są zaniepokojeni naruszeniem prawa i konstytucji w Trybunale. Przed nami majówka będzie droższa niż przed rokiem. Kiełbasa o 35%, karkówka o 11%. Andrzej Poczobut, uwolniony z białoruskiego więzienia. Andrzej Poczobut wolny, witaj w polskim domu przyjacielu napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych zamieszczając zdjęcie z opozycjonistą. Do wydarzenia odniósł się szef polskiej dyplomacji. Konferencji prasowej w Warszawie przysłuchuje się Martyna Szymczakowska, z którą teraz się łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry. To sukces polskiej dyplomacji. O nie tylko polskiej. Radosław Sikorski powiedział, że w uwolnieniu Andrzeja Poczobuta zaangażowanych było siedem państw. Minister Spraw Zagranicznych NASA na samym początku podziękował za pomoc w działaniach stronie amerykańskiej, w tym prezydentowi Donaldowi Trumpowi. W budynku msz gdzie odbywa się konferencja, obok Radosława Sikorskiego stanął też John Cole, specjalny wysłannik USA na Białorusi. Szef polskiej dyplomacji zaznaczył, że to historyczny moment. Andrzej Poczobut nie jest jedynym zwolnionym Polakiem, ale wszyscy wiemy, że jest symbolem przywiązania do polskości, a także wolności mediów. Jest to dowód na jedność i sprawczość polskich instytucji, w obronie przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi. A Radosław Sikorski dodał, że Polska będzie kontynuować wysiłek na rzecz uwolnienia wszystkich więźniów politycznych. Wiadomo, że na granicy polsko-białoruskiej Poczobuta przywitał premier Donald Tusk, a uwolnienie dziennikarza jest częścią wymiany pięciu więźniów przez każdą ze stron. Z kolei prezydent Karol Nawrocki już zaprosił Andrzeja Poczobuta po osobisty odbiór orderu Orła Białego, przyznanego dziennikarzowi 11 listopada ubiegłego. Roku. Martyna Szymczakowska, dziękujemy za relację. Ja dodam, że o 17.13 gościem Pulsu Trójki będzie Paweł Łatuszka, opozycjonista i członek białoruskiego rządu na uchodźstwie. Wyraziliśmy zaniepokojenie naruszaniem prawa i konstytucji, mówi były prezes Trybunału Konstytucyjnego Marek Safian. Dziś odbyło się spotkanie byłych prezesów Trybunału z sędziami wybranymi 13 marca przez Sejm. To było spotkanie, które miało wszystkim na celu wyrażenie naszej troski i ogromnego zaniepokojenia sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym, która jest utrzymującym się stałym naruszaniem podstawowych, fundamentalnych zasad Konstytucji. Ustaliliśmy bardzo jednoznacznie, że wszelkie składy w tej sytuacji, które w Trybunale Konstytucyjnym są powoływane po dniu 13 marca, są niezgodne z Konstytucją. Sytuacją w Trybunale zajmie się dziś również Sejmowa Komisja Sprawiedliwości. Na jej posiedzenie zaproszono ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka oraz prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Trzej dziewięciolatkowie sprawcami pożaru, do którego doszło w krakowskiej Nowej Hucie w minioną niedzielę. Spłonęły wtedy dwa budynki gospodarcze. Nikt nie ucierpiał, ale straty oszacowano na około 170 tysięcy złotych. Policja ustaliła kto i dlaczego podpalił budynki, mówi Anna Zbroja-Zagórska z krakowskiej policji.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 Kupując grilla nie sugerujemy się wyłącznie ceną, a sprawdzamy czy konstrukcja jego jest stabilna, czy blachy nie są zbyt cienkie, czy wszystkie elementy są dobrze przymocowane, nic nie wystaje, nic nie może odpaść. Ekspert radzi też unikać kupowania rozpałki z niepewnego źródła. Produkt o złym składzie chemicznym może spowodować pożar. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Do końca dnia i w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane okresami na północy, północnym wschodzie i w centrum wzrastające do dużego i tam miejscami słabe, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a lokalnie niewykluczony opad krupy śnieżnej w nocy przymrozki w całym kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po godzinie 14. Tu myśliwiecka 357. Michał Jakubik te audycje realizuje, Katarzyna Wojtasik, Marta Malinowska przed mikrofonem. Dzień dobry, rozpoczynamy nasze codzienne spotkania, które trwają od poniedziałku do czwartku po godzinie 14. Tu Myśliwiecka 357. Jesteśmy my. No i za chwilę w studiu pojawi się gość. Dziś człowiek, mężczyzna, który żadnej pracy się nie boi. Od tworzenia historii polskiego hip-hopu przez granie w filmach, reżyserowanie, tworzenie tworzenie dzieł wizualnych, no i bycie także zapalonym kucharzem, czyli Wienio już za chwilę w naszym trójkowym studiu. Myśliwiecka 357 zgodnie z obietnicami, zgodnie z zapowiedziami naprzeciwko mnie zasiadł już wienio. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witajcie wszyscy. Jak nastrój dzisiaj? Genialnie, ale trochę <grym jestem <grym> przeziębiony, bo jednak wróciłem z Grecji, mojej ukochanej, i okazało się, że tam nie jest tak w sumie ciepło. Myślałem, że tam już będzie lato w pełni, a tu jednak. Już nie w ciągu można się dnia. doczekać tego lata, ta, prawda? Ta, I... W ciągu dnia y, okej, okay, ale wieczorami jeszcze chłodek, więc. Dopadły mi lekkie przeziębienie, ale oto jestem. No nie będzie dla ciebie pewnie zaskoczeniem, że y, tuż przed piosenką przedstawiłam ciebie jako mężczyznę, który żadnej pracy się y, nie boi, bo y, przygotowując się do naszego spotkania y, złapałam się na tym, że... Ta y, liczba obszarów, w których mm -hmm. ty się poruszasz, i o których można z tobą porozmawiać, i którymi się y, interesujesz, jest naprawdę bardzo, bardzo bogata. No ale zacznijmy od początku. Sprostujmy, bo y, y, y, ja się pracy absolutnie boję, więc jakby <laughs> urzeczywistnień być może artystycznych, czy różnych takich moich. Y, Czyli nie pasji, nazywasz tego pracą? Nie co nazywam robisz? tego pracą okay. absolutnie. Ja bym się bał na przykład pracy górnika, że mnie przysypie, bałbym się sanitariusza, że komuś nie, nie, nie, nie, na czas nie pomogę. No, ale jak bym... jesteś u lekarza i pada pytanie zawód, to co mówisz, bezrobotny? Nie, artysta. Znaczy uh -huh. facet, który wolnego zawodu człowiek, tak? Więc już w, w, w wielu tych tabelkach, w wielu formularzach trzeba już wiedzieć, co się tam zgłasza. Ale no rzeczywiście mam taką... Mm, Mam taką y, miłą po pozycję społeczną, że no, nie chodzę do pracy, tak? W związku z tym y, wszystkie siły wkładam właśnie z, y, w swoje urzeczywistnienia y, różnego, y, różnego y, rytu. Y, raz to są piosenki, raz to są y, jakieś kreacje związane z gotowaniem, czy, czy czasami jakieś nawet programy, czasami filmy, czasami seriale. Czasami mi się zdarza też wiersze napisać, teraz pracuję nad wydaniem tomiku wierszy, też mi się raz zdarzyło, znaczy zdarzyło mi się to ciekawa propozycja przygotowania opolskiego hip-hopowego koncertu w zeszłym roku zrobiliśmy pierwszą wersję, w tym roku jest druga, więc też występuję jako czasami dyrektor artystyczny e, e, dzięki swoim kolegom i koleżankom. E, więc też e, to... E, e, e, ja jestem e, człowiek pracujący, żadnej pracy się nie boję, ale, ale bardziej okay. w, w rzemiośle artystycznym bym upatrywał e, swoje miejsce. A kiedy był taki moment, w którym ty poczułeś właśnie, że ta, nazwijmy ją na potrzeby naszej rozmowy, ta tradycyjna praca jest czymś, z czym raczej nie będziesz miał do czynienia, że właśnie bycie artystą pozwoli ci, no mówiąc też tak kolokwialnie, wyżyć. Mm -hmm. I to się w cudowny sposób złożyło z, z, z moją maturą i jak już skończyłem edukację średnią, to moja mama jest nauczycielką, strasznie to przeżywała, bo jeszcze oczywiście liczyła na to, że pójdę na studia, ale w, w tamtych czasach Niestety w tych moich, w których ja kończyłem szkołę, były bardzo mizerne oferty na kierunki studiowania. Dopiero dzisiaj mi się wydaje, że mógłbym swobodnie sobie wybrać coś dla siebie. Natomiast ta matura się zbiegła z wydaniem płyty Skandal i od tego momentu już zacząłem już jechać na tym wózku, krótko mhm. mówiąc. Więc ja nie pamiętam właśnie momentu, żebym ja aspirował lub pisał CV do jakiejkolwiek pracy lub y, y, był w tak zwanej tradycyjnej pracy, tak jak no ale chcesz większość powiedzieć, że ludzi, y, mhm. ma. Chcesz powiedzieć, że w momencie, kiedy y, skandal wychodził, czy, czy nagrywaliście, mhm. to już wiedziałeś, że no, to jest na zawsze? No tak, tak. To, to, tutaj to mogę przy, powiedzieć o tym, jak to przeżywała moja mama lub moi rodzice, bo być może mój okres tych 30 lat y działalności takiej y właśnie, nazwijmy to artystycznej, no bym podzielił na takie y dwa okresy, okres hańby i okres dumy, znaczy no, najpierw było mi odradzane właściwie, <śmiech> ale gadając z koleżankami, kole koleżankami to, to każdy rodzic, co to za zawód, weź się do, do pracy normalnej, przecież z tego się nie da wyżyć, y y y idź na studia i to są tradycyjne y uwagi rodziców. Oczywiście podszyte podszyte... Troską e, chyba Oczywiście wszystkim. troską podszyte, rodzicielską i tak dalej. Natomiast no, jak, jak człowiek ma taką konstytucję lub, lub taką konstrukcję bardziej artystyczną, no to też ja sobie siebie nie wyobrażałem, krótko mówiąc, w żadnych z takich ról. I zawsze mi się to wydawało takie niezwykle nudne, takie... Wykonywanie tej samej pracy w określonych godzinach, wracanie do domu w określonej godzinie, piątek, sobota, prawda, rosół czy tam ta rybka w piątek i, i potem ten, ten tydzień naokoło się tak kręcący, więc to tak jakby czułem, że to nigdy nie jest, było dla mnie przeznaczone, czułem, że że ja powinienem y, y, żyć z pomysłów swoich i jakby, no, i myślę i jak też tak ludziom nie pytają, no to ja zawsze mówię, tak, żyję z własnych pomysłów. Znaczy się, jest to błogosławieństwo, ale też jest to czasami y, y, jakieś jarzmo, no bo jak człowiek nie wymyśli, to człowiek też nie, nie, nie, nie zje. No, no więc, tak. no więc y, no więc ktoś by mógł powiedzieć, no na pewno piszesz, bo chcesz, bo chcesz zarobić, albo to są jakieś podszyte rzeczy pod, pod, pod tytułem, że robisz, żeby, żeby, żeby nie pójść do pracy, ale, ale, ale krótko mówiąc zdecydowałem się na, tako, na takie życie i, i, i takie życie prowadzę i takie życie lubię. I, I jesteś konsekwentny w tym, bo w tym roku świętujecie też trzydziestolecie wow. i o tym za chwilę porozmawiamy, ale zagramy najpierw z płyty, o której rozmawialiśmy. Oto! 24 na dobę, w największy deszcz, w naj... pogodę, najlepiej się bawią. Zawsze na stukani. Yy. Si żyje, dzieciak, bo na stukanym czas, bo nie płynie cała budka pod patykiem, pogrożona w dymie. dymie. Trzeba, bo zaraz najlepsze minie. Ej, dymie. chłopaki, poczekajcie na mnie moment. Dzwoniłem po towar, lecz niedostępny abonet uh. Dopadnie nas dzisiaj, najmocniejsza warka. Pamiętasz peler urodziny uh. Robsona i Marka? To było picie, czy zarobiono, czy postać? Takie Taki jest życie. życie. Nie mam floty, weźmiecie mi pod skrzydło. Że tych papierków dawno mi zbrzydło. Wypijemy jako gądy i zrobimy gdzieś bydło. Teraz wszyscy rozbijamy Lewą nogą, za zdrowie wszystkich, którzy dzisiaj nie mogą. Za chwilę do nocnego wydeptaną drogą. Słaby kolejnik nie zostanie w domu i tyje: Czy żyje, dzieciaku? Czy żyje? Czy żyje? Wstaję rano i idę zadzwonić Nie Siema kaczy, trzeba coś pogonić Zielonym polem rażenia się osłonić Wrzutkę ekipy na dwie i pół paki Na towar, ale skąd i jaki Mam dosyć kupowania siemnionej padaki Dziś się bawię Zapominam o każdej nieprzyjemnej sprawie, jaką przynosi codzienność Czas powiedzieć dość, niech nie pojawi się żaden gość, gość Co będzie chciał nam popsuć humor, wtedy na sali usłyszysz rumor To moi ludzie walczą o honor, więc nie prowokuj, lepiej zmień to Pozwól, skończyć spokojnie, dziś myślę o sztukach, nie o wojnie Wszystko w porządku, wszystko kontrolnie, rano będę leczyć co dzień moja grupa do tego powraca się żyje dzieciaku tak przyżyję. się żyje się żyje Zostaję tuką faję, a potem do roboty. Po trzydniowym melanżu nie mam na nic ochoty. Jedyne co zrobię, to uderzę na skłody. A po co? A za co? Za fanty. Od kogo? Muszę powiedzieć, nie mogę. Mówią na nie do mnie i pozdrawiam załogę. A więc wigam do chłopaków, bo na siódmą ustawka będzie hip-hop. Ta klima i chemsko Bawi się całymi dniami. temu zdziwieniu, ustanęłem 690 lat, w nim siedzeniu. Prześmij się ze 2 godziny, jutro dalej. Ty mnie spytasz, co słychać, ja ci powiem. Sześć, sześć, sześć, sześć. Sześć, sześć. Sześć, sześć. Dzieciaku, by się odurzyć, nie potrzeba mi 987654 WWDZ, przejmuje stery Po goldy, gołdy Zawsze nasłuchany i zawsze gotowy Warszawski hip-hop, uderza do twojej głowy Się żyje, jak smak Kto jest to, rozwiązanie zagadki Posłuchaj, synu, moko to skrygatki Cenie dar, który dostałem od matki Życie 20 minut po godzinie 14 się żyje w trójce się żyje dzisiaj. O, no, się wszyscy jak żyjemy. <laughs> Ale no wspomnienia wracają, słuchaj. Tak, Trudno, tak, żeby nie absolutnie. wracały, szczególnie dla y, pewnie mojego pokolenia też w dużej mierze. Y, chociaż ja mam takie poczucie, że jakby wam nie pozwolono też zapomnieć o tym, co się działo 30 lat temu, bo jednak y, ta historia cały czas wraca. W każdej opowieści, y, która jakkolwiek dotyczy. No, rapu w Polsce. Mhm. To są przede wszystkim wewnętrzne jakieś spowiedzi i, i, i metafory o, o tym, co w człowieku. A w człowieku zostają te rzeczy, zostają wspomnienia. I, i, I nawet były ciekawe te badania ostatnio o muzyce, które mówiły o tym, że człowiek do 35 roku życia rozwija się muzycznie. To znaczy chce nowe zespoły poznawać, nowe gatunki, a potem już tylko eksploruje to, co wcześniej poznał, na czym się wychował, jakie, jakie ma wspomnienia no, szczególnie, zapisane. Szczególnie duży sentyment utrzymuje się podobno do tej muzyki, której słuchamy jako dwudziestolatkowie. Tak, no pierwszy tak pocałunek na plaży z dziewczyną na przykład, wiesz, i, i ja, moja mama, pamiętam, opowiadała taki ja pamiętam przy Beatlesach, tak, żeśmy się zachowali. No, tak. I to na pewno <laughs> musi gdzieś w głowach być, jako, jako zapis e, takiego, e, e, takiego obrazu szczęścia i, i, i, i super momentu e, w życiu. Dlatego ludzie do tego wracają. Będziecie świętować w tym roku w wakacje na letniej scenie progresji 27 czerwca, czerwca tak. 30-lecie Molesta Ewenement. Co tam zaplanowaliście, co możesz powiedzieć? No to będzie największa chyba impreza w, naszym, w naszej tak zwanej karierze. <coughs> Wielu gości, yy, przekrojowy materiał przez wszystkie płyty, więc chyba takiego, takiego czasu jeszcze koncertu to jeszcze nie, za nie zarejestrowaliśmy <grych> wcześniej. Ale no yy, wypadałoby na to trzydziestolecie rzeczywiście przygotować yy, mnóstwo, mnóstwo yy, kawałków, których wcześniej nie, nie grywamy, bo yy, na ogół jest tak, że człowiek gra single i... Yy, yy, te kawałki, które nie były singlami, jakby zostają zawsze jakoś po potraktowane. W związku z tym teraz tak chcemy te dwie i pół godziny do trzech tam na tej scenie stać i się, i się produkować, więc no, letnia scena progresji, 27 czerwca, mnóstwo wspaniałych gości. Po kolei będziemy tych gości odsłaniać, po kolei będziemy ich prezentować. Nie chcemy też tak na hurra, więc to wszystko jest tak powoli zaplanowane. Planujemy też wystawę naszych zdjęć około czerwca. Będziemy też informowali o tym, żebyśmy y y chcieli pokazać różne archiwalne zdjęcia z różnych... Y sesji zdjęciowych, koncertów i tak dalej. To też będzie taka dodatkowa atrakcja przy, tych, przy tym trzydziestoleciu. A najważniejszą chyba rzeczą będzie podwójny, dwa nowe utwory na singlu winlowym, które, które mamy, mamy nadzieję już 27 będziemy mogli tam sobie odegrać, zobaczyć składzie? je w pełnym składzie, zobaczyć, o, odegrać, je, skonsumować i, i a kto będzie chciał, to będzie mógł sobie je kupić. Także, o, no to to także jest, to kilka jest rzeczy Dobra wiadomość Ta, bardzo. kilka rzeczy e, się złożyło na to, że to, że to jest jednak e, ważna e, impreza, ważna data. No i, no i e, pracujemy, pracujemy cały czas. E, pierwsze, pierwszy utwór już jest e, zmasterowany, już, już wideo kręcimy w poniedziałek, także się, można powiedzieć, dzieje. E, no i to jest chyba taka e, główna, e, można powiedzieć, informacja teraz taka, na, na e, co z, od zespołu Molesta będzie się działo e, teraz. A to jest taki moment, że... Wraca ta energia z młodości, czy jednak, wiesz, no jesteście świadomi, że macie 30 lat więcej, jesteście innymi ludźmi i y, w zupełnie innym miejscu w życiu? Nie, nie, nie, nie, nie. Tutaj chyba mogę sobie y, zacytować Arka Jakubika, który mówił, że... Ludzie, mówię, jak jesteś aktorem, to, to w sumie to, to, to tam mało tej energii jest. Ale jak człowiek wchodzi na scenę, to normalnie jakby było 10 harków, nie? I ja też tak mi się wydaje, że to już nie zależy od tego, ile człowiek ma lat, bo um, teraz być może powinno się tą energią jakąś mierzyć, ale ja mam też taki, jestem w takim wieku, że mam taki paradoks młodego chłopaka, że mi się wydaje w końcu cały czas, że ja mam te te 20 lat, a, a mam już 49, w związku oh, z tym wow. jakby to jest tak, że, że trochę, trochę, trochę to, trochę co innego mi mówi dusza i ciało, co innego co innego się dzieje i jeszcze w głowie. Ale, myślę, ale, to... ale, ale power na koncertach jest absolutnie niemierzalny, ponieważ to są to, to jest energia, którą się odbiera od ludzi i jakby, którą się potem oddaje tym ludziom, więc więc na różne szaleństwa stać nas po prostu na tej scenie nie, łącznie ze skokami ze sceny, czy innymi wariactwami. Więc, więc to ta forma moim zdaniem nie, nie, nie spada. Nie? nie spada. Zagraliśmy ostatnio też dobry koncert na 50 w łodzi, na, na, na 50 kawałkach polskiego, polskiego ważnych dla polskiego hip-hopu. I tam też mnóstwo, mnóstwo dostałem różnych dobrych i ciepłych słów po koncercie, że, że była super energia i że ten koncert naprawdę dobrze się udał. No powiem ci tak, że pewnie te 30 lat temu, y, chociaż sam wcześniej powiedziałeś, że już wtedy wiedziałeś, że to jest twoja przyszłość, ale podejrzewam, że y, tych, którzy wierzyli, że właśnie za 30 lat dalej będzie wam towarzyszyła ta energia i dalej będzie po prostu tak dużo się działo, y, Pff, bardzo dużo w obszarze nie tylko molesty, ale w ogóle rapu w Polsce. Podejrzewam, że niewiele było takich osób, ale na razie y, posłuchamy. Posłuchamy. Wrócimy po godzinie 14.30. Coś umarło między nami. Wszyscy ludzie tacy sami, ten proces musi trwać dalej. Wskaźnik pomiaru przekroczył skalę. Coś umarło między nami, wszyscy ludzie tacy sami. Ten proces musi trwać dalej. Wskaźnik pomiaru przekroczył skalę. Po wynalazek, niesłychany nowy projekt, popierany przez opinię i przez rząd. Plastikowe, niezawodne głowy, lekkie i Przenośne na baterie i na prąd To turystyczne po sezonie loty Za Pudar mojowiści i księżyce jego trzy W magazynie tyraż do soboty Po zbliżonych cenach na kasetach modne sny Ej, będzie żałował ten kto przegapi Od początku ery niespodziewana wieść Ty, zagubione zwierzę, homo sapiens Tylko dwa pokazy na kanale 206 Tutaj zlicza dane ogromny serwer Strasznie się poci by mieć krótką przerwę Wszystko się iskrzy Elektrycznym nerwem Spiję jak wampir Twoją energię się umarło między nami Wszyscy ludzie tacy sami Ten proces musi trwać dalej Wskaźnik pomiaru przekroczył w skalę Coś umarło między nami Wszyscy ludzie tacy sami Ten proces musi trwać dalej Wskaźnik pomiaru przekroczył skalę yeah. Kody kreskowe jak paraliż relacji Wyłącza funkcji podstawowy tryb Progres przewładnej cywilizacji i Nieustający ryj. Świat komputerów przy drukarki dźwiękach Pisze raporty w sztywnych tabelkach A urzędnicy na władzy szebelkach Świata lot w swoich rękach Kasy potęga ma globalny zasięg Z nim połączenie co dzień bardziej pracę Zamiast ludzi roboty mają pracę Nie ma lekarzy, aby mogło być inaczej Pęd rozpędzonej machiny korporacji Pchanie w ramiona chorób cywilizacji Szum i napłok nowych informacji Sprawia, że ciągle czuje się źle Coś umarło między nami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 Przekroczył skalę, coś umarło między nami, wszyscy ludzie tacy sami, ten proces musi trwać dalej, wskaźnik pomiaru, przekroczył skalę. Zapraszamy do reklamy.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 Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 14.32. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Czy mógłby Pan redaktor w jednym z wydań audycji Przysłowie opowiedzieć o rzadko używanych słowach panicz i gołowąs? Taką wiadomość otrzymałem od Pana Artura. Wyraz panicz to pierwotnie syn Pana. Słowo to zbudowane jest tak samo jak królewicz, czyli syn króla, wojewodzic, syn wojewody, czy starościc, czyli syn starosty. Dziś paniczem nazywamy, często z nutą dezaprobaty, młodego mężczyznę przyzwyczajonego do wygodnego życia. Sam wyraz pan, a od niego pani i państwo pochodzi od prasłowiańskiej formy gpan, czyli władca. Od wyrazu pan pochodzą też słowa państwo, jako terytorium podległe czyjejś władzy, panować, czyli sprawować władzę, ale też panoszyć się, czyli wynosić się nad innych, chcieć panować, czy wspaniały, od jeszcze dawniejszego wspanić, czyli wynieść nad innych, wyróżnić się. Co ciekawe, tak samo jak panicz, królewicz czy starościc, zbudowane jest słowo księżyc. Dawniej księżyc to syn księcia, a właściwie księdza, ponieważ w czasach naszych przodków słowo ksiądz oznaczało niekoronowanego władcę. Ze względu na to, że dawni Słowianie otaczali ziemskiego satelitę czcią, nazwano go księżycem. A właściwie najpierw nazwano tak wyłącznie księżyc w Nowiu, czyli ten wąski rogalik, który uznawano za młodą postać srebrnego globu. A skoro o młodości mowa, to czas na słowo gołowąs. Mówimy tak żartobliwie, ale też czasami pogardliwie lub z wyższością o młodym mężczyźnie, który jeszcze nie ma zarostu, co metaforycznie oznacza, że brakuje mu życiowego doświadczenia. Taką osobę nazwiemy też młokosem. Wyraz młokos pochodzi od dwóch prasłowiańskich słów, melko, czyli mleko, i sati, czyli ssać. Młokos to ten, który zsie mleko, osesek, czyli ktoś niedojrzały. A jeśli mają Państwo, tak jak Pan Artur, pytania dotyczące polszczyzny, to proszę je do mnie przysyłać pod adresem przysłowiemałpapolskieradio.pl Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Muzycznie, Misia Furtak teraz pojawiła się w Audycji Tu, Myśliwiecka 357. Wienio cały czas jest ze mną w studiu. To Niewątpliwie. Jeszcze raz się przywitamy z tymi możecie którzy dobry. dołączyli. Jeszcze raz y, witam. Wszystkich. Do nas. Byliśmy w świecie początków molesty. Tak. Mniej więcej też w tym, jak nie musisz pracować i zajmujesz się wszystkim, co wiąże się z twoją pasją. Ja bym chciała rozwinąć jeszcze ten wątek twoich pasji, bo ich rzeczywiście jest sporo. Wspomniałeś o tym, że planujesz wydać tomik poezji, a to mnie jakoś też tak szczególnie interesuje, bo zawsze są ciekawe te rzeczy, które są nowe zupełnie, chociaż no, jak wiadomo, język y, obcy tobie nie jest, ale jednak taka forma myślę, że jest znowu wyzwaniem. Na pewno, na pewno jest wyzwaniem i też nigdy nie, nie myślałem, że to się zdarzy, na, natomiast jak człowiek też tak pracuje ze słowem te 30 lat i, i szuka tych metafor i one mu dźwięczą w głowie i, i się słucha czasami yy, mm, w rubli w parku co mówią i się słucha, co mówią ludzie w tramwajach i czasami się wyłapie jakieś, jakieś śmieszne słówko i tak dalej, i tak dalej. To jest taka, można powiedzieć, jakaś taka next level, może po, po, tym, po, tych, po, tym, po tych tekstach rapowych. Ale z drugiej strony, jeszcze, wiesz, miałem świetnych kolegów, jak Marka Gaszyńskiego czy Roberta Brylewskiego, którzy też zawsze te wiersze cenili, te wiersze sobie. Przy sobie nosili na karteczkach i myślę, że tak te, te dwie osoby, Marek i Robert, uruchomili mnie na tą, na tą, na tą, na tą y, sztukę pisania. Y i zawsze było właśnie takie, takie zdanie ważne gdzieś w powietrzu. Słuchaj, pisz, jak masz w głowie, to pisz, albo obsikuj wszystkie mury, w ogóle nie przejmuj się, wiesz. Jak, jak, jak się otwierają drzwi, to właź do tych drzwi. Nie, nie, nie, nie można tak jakby też siebie blokować w czymś takim, że rzeczek ma jakąś pasję albo jakąś energię i, i, i ona mu gdzieś się spali tam w, w przedbiegach. Nie? Jak jest... E, jak jest y, y, do tego paliwo, to powinno się, y, to człowiek powinien się urzeczywistniać. No, ja tak się po prostu urzeczywistniam i myślę sobie, że y, cały czas coś nowego się pojawia, co mnie cieszy, co mnie raduje, gdzie mogę podejrzeć, jak inni ludzie pracują, gdzie mogę popatrzeć i się czegoś nauczyć i tak dalej. Więc no, te wiersze teraz y, bardzo bym chciał, żeby... Y, się ukazały, co więcej e, e, zrobiłem już ilustrację nawet do nieistniejącego na, e, e, tomiku wierszy no i mam, mam bardzo fajny pomysł na e, wypromowanie tego, na, na promocję przede wszystkim poezji, bo uważam, że ona, gdzieś tam ona sobie e, e, kroczy w czwartym planie a, a powinna być e, bardziej e, eksponowana. Ja mam takie poczucie, że jeśli chodzi o twoje teksty, no też te z późniejszego okresu rapowego, to wątki społeczne zawsze stanowiły taki ważny punkt odniesienia. Jestem ciekawa, czy w poezji też to będzie miało ujście, czy jednak skupisz się bardziej na jakichś innych aspektach. Mam, mam, mam takie trzy wyraźne sektory tych wierszy. Oczywiście erotyczne, damsko-męskie, krytyczne, krytyczne i też yy, yy, właśnie odnoszące się do, do społecznych jakichś spraw i wątki yy, yy, yy, yy, yy, o, o odchodzeniu, o, o śmierci, o, o, o metafizycznej, jakiejś takiej yy, zadumie związanej z tym, yy, co jest gdzieś tam. Więc to są takie trzy wyraźne można powiedzieć. Yy, Tematy, i zawsze jak czytałem znajomym, czy. czy a, a miałem dwa już takie odczyty, gdzie już. Wieczorki poetyckie. Wieczorki poetyckie, mhm. już miałem dwa, muszę się przyznać, to no naprawdę to było, to było coś, coś, coś genialnego, coś fajnego. No, że. Że, że jedni właśnie... czek jest taki, że od razu próbuje to sklasyfikować. O, tutaj pojechałeś Szymborską, a tam, a tam. O, tutaj mi się kojarzy, że Bunarskim wiesz, jedziesz ostro. Więc mi się wydaje, że kilka tych takich styli takiego pisania tych wierszy jest. Ale ja nadal twierdzę, że te wiersze do mnie po prostu przychodzą i ja je tylko spisuję, więc jestem tylko przekaźnikiem w zasadzie e, kosmicznym e, tego, co w mojej głowie się pojawiło i tylko ta ręka, jak drukarka e, 3D, e, po prostu pisze długopisem na kartce i i e, w pewnym sensie nie czuję, żeby one były do końca moje, więc coś takiego jest, że one się pojawiają w głowie jak taki błysk, człowiek je szybko e, spisuje, trochę się trzeba pomęczyć oczywiście, żeby trochę ta ekwilibrystyka i styl e, u, u, ugładzić i, i żeby to wszystko było lapidarne, ale e, cała e, optyka pod tytułem, o czym miałby być wiersz, czy, czy czym, e, jak, e, jak, jak go tak, że tak powiem, zgrubsza go, z grubsza go e, w głowie sobie przyporządkować, no to zawsze, zawsze to się pojawia, więc też myślę sobie, że czy to jest mój wiersz do końca, czy on po prostu y się objawił w jakiejś takiej y czardziejskiej formie. No, to jeszcze jeden czarodziejski wątek, bo wątek wizualny, yy, o który tutaj zahaczyłeś przed chwilą, mówiąc o tym, że stworzyłeś okładkę tak. do nieistniejącego yy, tomiku, ale z tego, co mi wspomniałeś wcześniej, to. Okładkę i wszystkie ilustracje. I ilustracje. No, i za chwilę będę się ciebie chciała spytać jeszcze o inny projekt, który ma się ukazać za jakiś czas. O tak. Czas. No to zaraz yy, zdradzimy. Wracamy, zaraz. To będzie prościej Proszę, już nie męcz ha. Nic nie mów i nie kombinuj Dopijam kawę, po prostu znikam Nim dojdzie do rękoczynów Kłamiesz, kłamiesz Przypomnieliśmy jeszcze jedno nagranie, w którym pojawiasz się jako gość u Renaty Przemyk. Wienio cały czas jest z nami. No, staramy się w ciągu tej godziny jakoś tak uchwycić właśnie y wielość i różnorodność momentów artystycznych, w Muszą których ty być, się pojawiasz. Tak, Muszą być trzy godziny na Trzy <grym grym> może, może zorganizujemy na twoje, nie wiem, w takim razie czterdziestolecie artystyczne po prostu, takie może, podsumowanie. O, to będzie cudowne. Ale w tym tempie to, y wow, to jeszcze przez kolejnych 10 lat pewnie zadzieje się dużo rzeczy. No i w pr przyszłości bliskiej wydarzy się też coś, o czym wspomniałeś mi y poza anteną. Y I to jest projekt, do którego jeśli dobrze pamiętam, ty też wizualnie, właśnie się w którym się udzieliłeś. Tak, e, tak informacja e, zakulisowa staje się w tym momencie oficjalną. E, powstaje płyta, e, trybiut dla Michała Urbaniaka, który odszedł od nas e, dość niedawno. E, I e, wszystkie spo społeczności, wszystkie środowiska, które, z którymi Michał e, kooperował, grom muzyków, producentów, różnych... E, Różnych świrów. Absolutnie przystąpiło ochoczo do projektu Trybiut dla Michała Urbaniaka. Wydawnictwo z Gdyni tą płytę będzie w czerwcu prawdopodobnie już, już, już promowało. Mnóstwo, mnóstwo wspaniałych producentów, ale jest tylko jeden raper na tej płycie, czyli ja. Myślałem, że Michał, wiel... znaliśmy się z Michałem, Michał wielu raperów, zdał, wielu raperów, podziwiał polskich, z wieloma się też kumplował, ale jakoś tak się stało, że jestem jako jedyny na tej płycie w takim klasycznym rapowym wydaniu. Jest mnóstwo, mnóstwo kolegów producentów i ciekawostką było to, że że wszyscy, wszyscy musieli z jednego albumu Michała tylko samplować, ponieważ Michał też te sample zawsze jakby doceniał hip-hopowców i, i ta sztuka samplingu nigdy dla niego nie była jakaś obca, bo się z tego nie dziwił się temu, tylko mówił bierzcie po prostu i z tego wszystko. W związku z tym z, z, z albumu Exotic wszyscy, wszyscy musieliśmy jak jeden samplować, podając dokładnie z którego momentu i z którego utworu zostały zabrane pętle. I wszyscy zabrali się do tego, żeby, żeby przygotować coś na kształt jakby takich rozsypanych diamentów urbaniaka. Każdy sobie ten, gdzieś tam jeden zebrał ten diamencik i oszlifował go po swojemu. Więc co ciekawe, kontaktując się z, z wydawcą, Pomyślałem, że zapytam o okładkę, bo też y, y, tworzę kolaże, i y, pomyślałem, że warto zapytać się, jak będzie wyglądała ta warstwa artystyczna. I okazało się, że, że jeszcze, jeszcze nie ma na to pomysłu, i, i powiedziałem, zaproponowałem, że, że stworzę, e, stworzę kolarz, e, e, i, i, i, i bo może to się uda wykorzystać na okładkę. Tak się stało, że Dorota Urbaniak zaprosiła mnie do domu ich przypadek, nie przypadek, ale... Yy... Była właśnie w momencie sortowania wszystkich fotografii prywatnych Michała. Z samego, od, od, od samego początku życia do samego końca. Uwierzcie mi, że zobaczyłem zdjęcie komunijne Michała Urbaniaka <grym <grym <grym z gromnicą w ręku w, ma w małym garniturku. Ale obawiam się, że ono się nie pojawi. Nie, jako ono się nie pojawi, ale, ale słuchajcie, technika była taka, że po prostu dostałem zeskanowanych mnóstwo zdjęć, które wybrałem. One Starałem się, żeby głowa Michała była wyskalowana w, tych, w tej samej skali, tak żeby mi było łatwo potem to złożyć w, w, w całość. I zacząłem bawić się tym, ciąć to na paski i kreować różne, różne konfiguracje. No i w końcu w końcu wpadłem na pomysł. Obudzi, obudziwszy się w, w nocy o czwartej nie mogłem spać. Nagle wszystko mi się w głowie ułożyło. Wiedziałem, że chcę zrobić taką okrągłą rozetę i że, w, że, że te wszystkie paski potem do środka wejdą i tak dalej, i tak dalej. Zaproponowałem to temu wydawcy. Zachwyt też wspomnę o koledze Jacku, grafiku, który też mi to ubrał w kolory i, i zrobił typografię Wspaniało. więc już w, w czerwcu będą pierwsze tego efekty. Wiemy o tym, że będą cztery single i, i jednym z tych singli też będzie mój utwór. Także w czerwcu będziemy się tą płytą cieszyć wszyscy. Czekamy bardzo na tę płytę. Chciałabym zapytać jeszcze o naprawdę Dużo rzeczy, między innymi o jakieś Twoje wyjątkowe wspomnienie z Michałem Urbaniakiem, ale też chciałabym zahaczyć o Twoje wątki filmowe, bo tutaj też przecież bardzo dużo się u ciebie dzieje. No ale rzeczywistość jest taka, że mamy 6 minut do godziny 15, <laughs> więc czuję, że mogę zapytać o to co, co o to. dziś na obiad. E, słuchajcie, bo wychodzą z jest domu. Też znany z tego, że trochę, gotuje. Trochę, trochę gotuje, no, niezależnie czy człowiek ma 30, 20 lat, jest metalowcem hip-hopowym, czy y, pracuje w IT, musi zjeść coś dobrego, więc dzisiaj wypadło na pieczarkową. Jestem trochę podziębiony, myślę sobie, dobra, gorąca zupa pieczarkowa będzie w sam raz. Więc y, y, przyznam się, że wychodząc, już ją ugotowałem do ciebie o, super. i wracam teraz i w mojej głowie tylko w dobór kształtu kluseczek został mhm. mi jeszcze, wiesz. Dobór kształtu kluseczek, oczywiście y, pietrucha na górę, y, odrobina świeżego pieprzu, zabielenie śmietaną i... Jeby. I to jest też y, propozycja dla wszystkich tych, między innymi dla mnie, którzy zastanawiali się, co dzisiaj zrobić na obiad, więc dziękuję za podpowiedź. Jakby bazę mam w domu, <grym> tak już będzie łatwiej tak już jest, tak wienio jest. był dzisiaj naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję za to y, spotkanie. Bardzo też dziękuję za zaproszenie. Ja zawsze lubię y, gadać i, i zawsze lubię wpadać do was do radia. No to y, wpadaj częściej tak powiem. Y, może przy okazji wydania y, Tomiku, może przy okazji y, premiery tej płyty Michała Urbaniaka z Okazję wiemy, się jak już się dowiedzieliśmy, będzie w najbliższej przyszłości naprawdę sporo. Michał Jakubik, Katarzyna Wojtasik i Marta Malinowska. Dziękujemy bardzo za wspólnie spędzony czas. you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 To pewne, niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku tylko z aplikacją. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji. 5 kg na konto Moja Biedronka. Oraz z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego. Porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Biedronka. Codziennie.